Historia żywa. Profesor Andrzej Nowak jest gościem radiowej jedynki, historyk, publicysta, nauczyciel akademicki, sowietolog, członek Narodowej Rady Rozwoju. Autor książki Kto powiedział, że Moskale są to bracia nas, Lechitów. Dorota Truszczak, witam pana profesora. Dzień dobry, witam serdecznie. Tytuł pana najnowszej książki pochodzi z Poloneza Kościuszki, napisanego przez Rainolda Suchodolskiego, uczestnika Powstania Listopadowego. Ta pieśń to odpowiedź tym, którzy mimo tragicznych doświadczeń Polaków w relacjach z Rosjanami upierali się, że Moskale są to bracia nas, lechitów. Czy te słowa były też skierowane do Joachima Lelewela, który pisał... Braćmi was nazywamy, boście bracia naszych braci Rusinów. Tak, sądzę, że to rzeczywiście jest dobre wprowadzenie w samo serce Problemu polsko-rosyjskiego, który nas nie opuszcza, o którym wciąż przychodzi nam myśleć i to niestety w bardzo konkretnych kategoriach sporu aktualnego, gospodarczego, a nawet pewnego poczucia zagrożenia militarnego, które dosłownie w tych dniach wraca w postaci gruźb rzucanych z Moskwy pod adresem Polski. Z powodu tarczy antyrakietowej, jaka ma powstawać w ciągu najbliższych dwóch lat w Polsce. Tak jest. Tak. Rosja od momentu, kiedy Polska znalazła się w obszarze imperialnych apetytów Rosji, a stało się to 300 lat temu, kiedy Piotr I podporządkował sobie Rzeczpospolitą w czasie Wielkiej Wojny Północnej, to większość tych ludzi, którzy kierują Rosją, którzy decydują o jej politycznym losie, Uważają Polskę za przedpokój Jakiś do Rosji Za obszar, za który Rosja Powinna nie tylko Ponosić odpowiedzialność, ale Kontrolować go, żeby czuć się Bezpieczną. Doprowadziło to Ostatecznie, kiedy Polska się nie zgadzała Na tę sytuację bycia przedpokojem Rosji. Doprowadziło do rozbiorów I zapominamy Często o tym, jak wielki Był wymiar udziału Imperium Rosyjskiego w tych rozbiorach, bo po 1815 roku, kiedy ustabilizował się na 100 lat podział terytorialny po Kongresie Wiedeńskim, Rosja zajmowała 82% terytorium przedrozbiorowej Rzeczpospolitej. To sprawiło, że Polacy, myślący o niepodległości, musieli sobie zadać to pytanie, czy możemy ją wywalczyć, w starciu z Rosją, która jest o tyle od nas potężniejsza, jakich znaleźć do tego sojuszników, może właśnie owych Rusinów, Ukraińców, a może powinniśmy poszukać nadziei w jakichś Rosjanach, jak to wtedy mówiono, wolnomyślnych, to znaczy tych, którzy nie utożsamiają się z carem, którzy nie utożsamiają się z programem podboju sąsiadów. No i szukaliśmy tych Rosjan wolnomyślnych, szukamy ich nadal, znajdujemy, ale wciąż jakby trochę mało. I historię właśnie tego dylematu, tego poszukiwania rozwiązania kwestii rosyjskiej, czy można by to inaczej powiedzieć kwestii polskiej niepodległości zagrożonej przez Imperium Rosyjskie, poświęcona jest ta książka, która opiera się właściwie na moich poszukiwaniach źródłowych i badawczych sprzed lat 30, bo wtedy pisałem z rąb swojego doktoratu, który właśnie Wypełnia więcej niż połowę tej książki, a kontynuowałem te badania, kontynuuję po dziś tekstami, które są poświęcone polityce księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, zmierzającej do rozbicia Imperium Rosyjskiego i propozycji zgody z Rosją, najbardziej przemyślanej, najbardziej interesującej, jaką przedstawił w XIX wieku. Henryk Kamieński, nieco bardziej zapomniany, wybitny filozof polityki polskiej tamtego stulecia. A to wszystko ma nas doprowadzić do punktu, w którym przerwaliśmy naszą opowieść o odzyskiwaniu polskiej niepodległości w XVIII roku, bo wtedy, w roku XIX, XX, Polska stanęła znów wobec tego dylematu rosyjskiego z całą siłą. Dylematu walczyć. Trzeba, ale z kim walczymy? Czy z Rosją, czy Armia Czerwona to Rosja, czy Lenin to Rosja? czy pozyskamy wolnomyślnych Rosjan do walki przeciwko Leninowi i Piłsudski rzeczywiście będzie szukał i będzie znajdował takich Rosjan wolnomyślnych wtedy przeciwko Leninowi. Ale przecież pamiętamy tamtą walkę, walkę z 1920 roku, jako walkę z imperializmem jednak także rosyjskim. Dlatego warto zastanowić się, warto przyjrzeć się temu, jak przygotowała nas do tej walki, jak przygotowuje nas do dzisiejszej refleksji nad... Problemem Putina i zagrożeń ze strony Rosji płynących. Właśnie ta niezwykle głęboko gdzieś wpisana w naszą kulturę lekcja wielkiej emigracji, lekcja Lelewela, o którego pani pytała, lekcja Rainolda Suchodolskiego, powstańca listopadowego, który napisał ten pamiętny polonę z kościuszki, lekcja Czartoryskiego, Kamieńskiego, Mickiewicza, Słowackiego, tych wszystkich, którzy tak wiele nam wtedy o Rosji powiedzieli. Wspomniany już Lelewel wzywał naród polski i rosyjski do wspólnej walki z despotyzmem cara. Zatem widział tych wolnomyślnych Rosjan w dużej masie. Czy to był nazbyt duży optymizm, że tak myśleć można? Przesłanką, mylną niestety przesłanką, ale wyraziście rysującą się na horyzoncie wyobraźni politycznej Lelewela i pokolenia trochę młodszych od niego, uczniów, którzy zrobili powstanie listopadowe. Był ruch dekabrystów, przypomnijmy, w 1825 roku w grudniu, a więc pięć lat przed powstaniem listopadowym naszym. Wybuchło powstanie w samym sercu Imperium w stolicy, a także w kilku innych punktach Imperium Rosyjskiego, które zorganizowali młodzi oficerowie rosyjscy przeciwko Caratowi. A więc pokolenie tych, którzy zrobili nasze polskie powstanie w 1830 roku, pięć lat później, miało w żywej bardzo pamięci, Echa ruchu antycarskiego w Rosji i przekonanie stąd wynikające, że owi Rosjanie, którzy powstają przeciwko carowi, no z pewnością będą jakimiś dobrymi partnerami dla polskiej walki o niepodległość. Tu właśnie była błędna przesłanka, albowiem jak wiemy to z późniejszych studiów już historycznych nad programem dekabrystów, w istocie nie chcieli oni wypuścić z rąk Polski, co najwyżej chcieli mały etnograficzny kawałeczek byłej Rzeczpospolitej formalnie tylko wyodrębnić Imperium Rosyjskiego, a całą resztę tę na wschód od Bugu zrusyfikować. To my dzisiaj wiemy. Wtedy w 1830 roku powstańcy polscy w tym lelewel nie wiedzieli tego. Liczyli, że właśnie wśród owych dekabrystów w społeczeństwie rosyjskim są ludzie, którzy być może raz jeszcze powstaną przeciwko caratowi i zgodzą się na uwolnienie zniewolonych przez carat ludów. I pojedynczy tacy ludzie się znaleźli. Choćby Aleksander Herzen, kiedy trwało powstanie listopadowe. To młodziutki był wtedy chłopiec. Razem z Mikołajem Ogariowem, swoim rówieśnikiem, składał wtedy taką młodzieńczą przysięgę, w rubli górkach pod moskwą że będzie walczył do końca życia z caratem żeby nie powtórzyła się hańba tłumienia powstania narodowego polaków yes so we'll Pierwszy program Polskiego Radia. Gościem audycji Historia Żywa jest profesor Andrzej Nowak. Który spośród dwóch narodów musi zginąć, gdyż wydaje się, że jeden zginąć musi? Rosja czy Polska? Czar Mikołaj I powiedział do wielkiego księcia Konstantego w 1831 roku, zatem to szukanie Rosjan, którzy sprzyjaliby Polsce, jest dość trudne. Hercen jest tu pewnie znaczącym i ważnym, ale wyjątkiem. Na pewno nie należy do większości od wypowiedzi cara Mikołaja I, Ważniejsza, niestety, po dzień dzisiejszy jest inna refleksja ubrana w formę poetycką, w formę wiersza, jaka wypłynęła wtedy, czyli w czasie powstania listopadowego, symbolicznie z serca Rosji, bo chodzi mi o wiersz Puszkina, oszczercą Rosji. Puszkin jest niewątpliwie poetą i genialnym, i którego zawsze warto czytać, który podniósł literaturę rosyjską na wyżyny europejskiej sztuki, Puszkin jest sercem kultury rosyjskiej i z tego serca dobiega właśnie taki bardzo ciemny dla nas głos w reakcji na powstanie listopadowego Wiersz oburzonego patrioty rosyjskiego. Który uważa, że Polska próbuje wierzgać przeciwko ościeniowi wyroku historii Polska przegrała ten słowiański spór z Rosją Na zawsze musi być podporządkowana Rosji I skoro teraz próbuje się buntować To powinna być jak najszybciej rozdeptana przez armię rosyjską Ponieważ kiedy tylko Polska się buntuje Wtedy na zachodzie, a na opinii zachodu bardzo zależało Puszkinowi, tak jak i carowi Wtedy na zachodzie, gdzieś w Paryżu czy Londynie podnoszą się głosy krytykujące Rosję, mówiące, że jest barbarzyńska, że jest niesprawiedliwa, a przecież Rosja jest najwspanialsza. Rosja ma największą szansę stać się nową stolicą europejskiej nie tylko polityki, ale kultury. I stąd właśnie tym większa zaciekłość, wrogość Puszkina do Polski. Nawet powiedziałbym niestety nienawiść do Polski, którą przez pokolenia niosą wersy jego wiersza o szczercom Rosji. Wciąż drukowanego w Rosji, wciąż powtarzanego. I tu kolejne jakby no, takie zafałszowanie historyczne. Nawet w Warszawie wystarczy przejść się alejami jerozolimskimi, tam niedaleko Empiku, na ścianie domu odbudowywanego tuż po II wojnie światowej w czasach wczesnego PRL-u. Symbol przyjaźni polsko-radzieckiej, po popiersia Mickiewicza i Puszkina, dwóch kochających się przyjaciół. Symbol przyjaźni polsko-rosyjskiej. Niestety nic bardziej fałszywego. Puszkin podziwiał Mickiewicza i nienawidził z całego serca Polski. I może przetoczmy jeszcze kolejne słowa Henryka Kamińskiego, wspomnianego już tutaj przez pana profesora, odbiega od tych rewolucyjnych postaw, postaw antyrosyjskich. Doszedłem do przekonania, że możemy nawrócić Rosjan i doprowadzić do idei humanitarnych. Pokolenie, które zdoła dokonać tego dzieła, będzie przepojone oburzeniem na obce jarzmo z którym nie pogodzi się nigdy, a zarazem będzie przepojone miłością do tego ludu, który jest tylko narzędziem niewiedzącym, co czyni. Czy Henryk Kamiński nie odnosił się do tego, co działo się powstaniu listopadowym, w powstaniu styczniowym napisał te słowa w 1865 roku, kiedy Polacy po raz kolejny poznali okrucieństwo Moskali. Terror po powstaniu styczniowym był na niespotykaną dotąd skalę. Zauważmy najpierw, że ten głos Kamieńskiego jest jednym z głosów szukających no, jakiegoś wyjścia dla Polski z owej matni, jaką stało się skonfrontowanie polskiego ruchu niepodległościowego z Imperium Rosyjskim, z jego przepotężną siłą. Kamieński tak jak wielu innych po nim, choć może z innych punktów widzenia w imię tak zwanego realizmu, po nim będą niektórzy jak Dmowski, aż po współczesnych dzisiejszych kontynuatorów tej linii będą mówili nie prowokujmy Rosji, no pogódźmy się z nią jakoś. Otóż Kamieński szukał odpowiedzi jak można by się było pogodzić z Rosją i jednocześnie nie stracić nadziei na suwerenność. Drogą do tej odpowiedzi była droga na zesłanie, które spotkało Kamieńskiego jako konspiratora. Zaangażował się po powstaniu listopadowym w konspirację patriotyczno-rewolucyjnej, ponieważ należał do tego bardziej radykalnego skrzydła polskiej myśli politycznej ówczesnej. Katechizm demokratyczny to jego dzieło, bardzo popularna wtedy książeczka konspiracyjna. Ale właśnie kiedy został zesłany nie na Syberię, ale do oddalonych guberni jeszcze europejskiej części Rosji, poznał bliżej Rosjan. Nie tych przysyłanych do Polski oficerów i urzędników, ale zwykłych Rosjan, rosyjskiego chłopa. I na prymitywizmie tego chłopa, na założeniu, które przed Kamieńskim wyraził Mickiewicz, który też przecież poszukiwał zgody z Rosją, Mickiewicz to założenie ujął metaforą Rosji Białej Karty, metaforą, którą pięknie wyraził ustęp dziadów w części trzeciej. Ta refleksja, że może ta biała karta, na której nic jeszcze nie jest zapisane, zostanie przez anioła zapisana, a może przez szatana. To jest jeszcze... Co Rosja zrobi ze swoją przyszłością, nie wiadomo. Otóż Kamieński uważał, że chłop rosyjski jest taką białą kartą, że jeszcze nie dotarto do niego z uczuciami humanitarnymi, z jakąś ofertą wyzwolenia. Ten chłop powoływany do armii do tej pory bezmyślnie tłumił wolność swoich sąsiadów, słuchając biernie rozkazów swoich dowódców. Ale jeżeli uda się zmienić nastawienie chłopa, jeżeli uda się dotrzeć do niego z przekazem humanitarnym, to przestanie słuchać nieludzkich rozkazów swoich dowódców i wtedy być może Rosja zacznie się reformować w duchu liberalnym, w duchu humanitarnym, w duchu, w którym stanie się możliwe i wyzwolenie Polski i ostatecznie także wyzwolenie samej Rosji. A wtedy zgoda polsko-rosyjska, taką piękną utopię zbudował Henryk Kamieński w swoim niezwykle ważnym Inteligentnie zestawionym dzielem Rosja i Europa-Polska. Wstęp do badań nad Rosją i Moskalami, wydanym w 1857 roku. Do dziś sobie stawiamy pytanie, czy kiedyś rzeczywiście ten zwrot w duszach Rosjan nastąpi, doświadczenia roku 1917. Były z tego punktu widzenia Bardzo głębokim rozczarowaniem Bolszewicy dotarli Do rosyjskich chłopów Do instynktu zemsty klasowej A potem sami, jeśli można Użyć takiego brutalnego słowa Zgwałcili rosyjskie chłopstwo Bardziej brutalnie niż kiedykolwiek Carat był to w stanie zrobić Przez proces kolektywizacji wsi Rozkułaczania Ale to już zupełnie inna historia Miłość prawdziwa Pani jak Prosto w serce zabija jak wroga Miłość wyśniona Zazdrości kochanka i sknoty kona Wywołuje wojny, tęsknoty kona Miłość wyśniona Podróża i buzi, gorzka i zimna, gdy się ze snu buzi. Miłość wyśniona, zazdrości kochanka i z Radio. Odwołajmy się do słów Konstantego Gaszyńskiego z 1831 roku. Konstanty Gaszyński, przyjaciel Zygmunta Krasińskiego. Krasiński był przyjacielem i polemistą Henryka Kamińskiego. Za chwilę o Zygmuncie Krasińskim, ale teraz to, co uważał Konstanty Gaszyński. Nie ufać marzeńcom, co mówią nieszczerze, że Polak Lechita jest brat z Moskwicinem. Odrzucać ten sojusz i dotrwać w tej wierze. Konstanty Gaszyński był realistą. Konstanty Gaszyński był pod wielkim wpływem swojego przyjaciela, Zygmunta Krasińskiego, który najostrzej, najbardziej jednoznacznie a nawet znów można użyć tego słowa brutalnie, krytykował Rosję i tych, którzy wierzą w jakąkolwiek możliwość porozumienia z nią. Widział w Rosji samo źródło zła i uzasadniał to swoimi memoriałami składanymi cesarzowi Napoleonowi III, papieżowi Piusowi IX, a także w swojej twórczości. To właśnie pod wpływem Krasińskiego, Gaszyński, oczywiście także pod wpływem własnych doświadczeń, powstańczych i emigracyjnych, starał się jakby odeprzeć tę pokusę, która nawiedzała część elit społecznych żyjących pod zaborem rosyjskim i niektórych, to oczywiście dużo rzadziej, emigrantów. Ta pokusa zgody z Rosją, zgódźmy się, liczmy na to, że ta Rosja się zmieni, że się poprawi, że jakoś ułożymy sobie stosunki z Rosjanami pod rządami carów rosyjskich panów. Otóż Gaszyński i Krasiński razem dostrzegali ogromne niebezpieczeństwo tej pokusy, którą widzieli w perspektywie wpływów rosyjskich na duszę polską. To jest określenie późniejsze Mariana Zdziechowskiego, wybitnego Filozofa Wileńskiego już z początku XX wieku, ale w istocie oddawało ono sposób myślenia tych właśnie dwóch poetów, o których zapytała pani redaktor. Otóż oni, a po nich Zdziechowski obserwowali, jak społeczeństwo polskie pod zaborem rosyjskim, część jego elit, przyjmuje jednak stopniowo pewien sposób myślenia, niedobre nawyki wynikające z przyzwyczajenia do zwierzchności rosyjskiej, skłonność do korupcji, do łapówek, do biernego podporządkowania się władzy. To, co dostrzegali było jakby zatratą tej idealnej polskości, w jaką wierzyli. Polskości opartej na wolności, na niezależności, na etosie republikańskim, radykalnie sprzecznym oczywiście z carską Rosją. Otóż właśnie z obawy przed uleganiem tym rosyjskim wpływom chcieli jakby odgrodzić Polaków od Rosjan takim jasnym, ostrym przeciwstawieniem. Nie wierzcie tym, którzy mówią wam, że możemy się kiedykolwiek dogadać, przepraszam za kolokwializm, z Rosjanami, bo ci, którzy tak mówią, mogą was stopniowo przerobić na Rosjan, na pół Rosjan, ćwierć Rosjan. Taka konsekwentna i wyrazista rusofobia Krasińskiego należała do tematów urzędowo przemilczanych w PRL-u. Na początku lat 70. cenzura zakwestionowała dość spore fragmenty memoriałów politycznych, które miały znaleźć się w takim bardzo, bardzo w obszernym wydawnictwie pierwszym po wojnie wyborze dzieł trzeciego wieszcza po interwencjach cenzorskich nożyczek Paweł Herc wycofał z tej edycji przygotowanej dla wydawnictwa właśnie bardzo, bardzo pocięte teksty. Krasiński i jego myśl polityczna wobec Rosji dość późno dotarła do współczesnych Polaków. Tak, to prawda. Trzecie RP w latach 90., kiedy zostały one ponownie wydane, nie było może tak podatnego gruntu do, do poważnej refleksji nad tymi memoriałami, bo jednak uwolniliśmy się z oków sowieckiego systemu. Zmierzaliśmy na zachód i te przestrogi pytania Krasińskiego wydawały nam się troszkę myszką trącące. Na pewno z perspektywy doświadczeń, jakie mamy i jakie nasi sąsiedzi mają z Rosją reprezentowaną przez Władimira Putina. Niestety część tych przestrug Krasińskiego brzmi już dzisiaj znacznie mniej. Nieaktualnie. Brzmi znacznie bardziej groźnie. Ponownie. Myślę jednakże, że warto podkreślić i to, że cenzura w PRL-u niejako na dowód tego, jak bardzo byliśmy podporządkowani Rosji, czy w sensie imperialnym ośrodkiem systemu sowieckiego pozostawała Rosja. A zatem wszelkie wzmianki krytyczne na temat Rosji, nawet carskiej, były eliminowane w latach gierkowskich, bo to lata 70., jak pani przypomniała. I nie tylko takie ale również teksty Kamieńskiego, o którym mówiliśmy przed chwilą. A Kamieński prezentował przecież właśnie taką wizję bardzo otwartą na Rosję. Jego teksty były szatkowane dosłownie przez cenzurę w PRL-u. Sam naliczyłem się 23 takich ingerencji cenzorskich wydanym w 70. bodajże 3. czy 4. roku tomie jego listów z zesłania i pamiętników więźnia. A więc no, wciąż dostawaliśmy Kolejne lekcje niestety aktualności przestrug przed imperializmem rosyjskim, nawet jeśli te lekcje były udzielane nożyczkami cenzora. Zupełnie inny był Maurycy Mochnacki, który gdzieś nam umknął. Oczywiście mówię w kontekście przeciwstawienia Maurycego Mochnackiego Kamińskiemu, słynny twórca powstania narodu polskiego, takiej kanonicznej publikacji niepodległościowej. Podkreślał bardzo mocno, że słabym punktem Rosji jest wielonarodowa struktura i to właśnie w nią trzeba uderzyć. Mochnacki traktował Rosję jako wroga podstawowego Polski. Tu dołączamy kolejny głos na rzecz tej walki na śmierć i życie z naszym wschodnim sąsiadem. Tak, Mochnacki jakby dawał odpowiedź na te słowa, które wcześniej Pani przytoczyła cara Mikołaja I, który mówił o walce na śmierć i życie, że albo Polska, albo Rosja. Dawał odpowiedź na wiersz Puszkina o szczercom Rosji. Tyle tylko, że wyrażał to oczywiście nie żadnymi metaforami poetyckimi jak Puszkin, ale bardzo chłodną kalkulacją polityczną, taka zimna, jeżeli można powiedzieć głowa i bardzo gorąco bijące polskie serce. To razem charakteryzuje twórczość bardzo wcześnie młodo zmarłego Maurycego Mochnackiego, bo zgasł na gruźlicę zaledwie jako trzydziestoparolatek na emigracji, ale zdążył zapalić swoimi tekstami wyobraźnię wielu pokoleń. Zapalić tą wizją podjęcia walki z Rosją, w której użyjemy jako siły rozbijającej kolosa, jak mówił Mochnacki na glinianych nogach, przez wykorzystanie nierosyjskiego żywiołu w rosyjskim imperium, a więc pobudzenie do buntu przeciwko rosyjskiemu centrum wszystkich nierosyjskich peryferii tego imperium. Poczynając od największej, najsilniejszej peryferii, a więc peryferii ukraińskiej, ruskiej, jak ją wtedy nazywano. Mochnacki zaczął wyliczać dopiero ten przepis na rozbicie imperium rosyjskiego, a za nim pójdą inni. Paradoksalnie może właśnie nie na lewicy politycznej emigracji, ale tam, gdzie udał się ostatecznie Mochnacki, gdzie osiadł w ostatnich miesiącach swojego życia czyli w stronnictwie księcia Adama Jerzego Czartoryskiego. I to właśnie książę Adam Jerzy Czartoryski, stary arystokrata z rodu Giedymina. Podejmie ten pomysł rozbicia Imperium Rosyjskiego i nawet nada mu pierwsze kształty praktycznych działań, instalując sieć swoich agentów od Stambułu. Po kozaczyznę na północy z kolei Sztokholm, skąd jego agenci mieli pobudzać ewentualną rewolucję, antycarską rewolucję w nadbałtyckich guberniach. Ten program zacznie dojrzewać w połowie wieku XIX w działaniach i przede wszystkim w publicystyce kręgu księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, ten program Mochnackiego. No a potem podejmie go Józef Piłsudski, jest głównym kontynuatorem Maurycego Mochnackiego i poniekąd księcia Adama Jerzego Czartoryskiego. Książę Adam Jerzy Czartoryski, minister spraw zagranicznych Imperium Rosyjskiego między 1804 a 1806 rokiem, jeszcze przed 1830 rokiem w takim eseju o dyplomacji nie dostrzegał lepszego kandydata do przyszłej wspólnoty wolnych narodów Europy jak Rosja. No, Troszkę to trwało, zanim zmienił poglądy. Pobyt we Francji, ucieczka przed represjami po powstaniu listopadowym wpłynęła na postawę kiedyś przyjaciela przyszłego cara. Sądzę, że bardzo długie życie księcia Adama Jerzego Czartorskiego, 91 lat żył. Zawiera fascynującą lekcję spotkań z Rosją, bo pierwsze spotkania to są spotkania na polu bitwy. Był jednym z pierwszych kawalerów Orderu Virtuti Militari, ustanowionego przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w czasie wojny z Rosją w 1792 roku i potem oddany niejako w roli zakładnika przez swoich potężnych rodziców na dwór carski do Petersburga, tam, no, użyjmy kolokwialnego wyrażenia, wpadł w oko z jednej strony młodego następcy tronu wielkiego księcia Aleksandra Pawłowicza, a z drugiej strony, co tworzyło tę sytuację jeszcze bardziej szczególną, żony Aleksandra Pawłowicza, przyszłego cara Aleksandra I. I tak nawiązał się szczególny romans księcia Adama Jerzego z przyszłą imperatorową Rosji żoną Aleksandra I, który nie przerwał paradoksalnie w ogóle jak najlepszych przyjacielskich stosunków z Aleksandrem. Aleksander kiedy objął tron w 1801 roku uczynił z Czartoryskiego jednego ze swoich najbliższych doradców. Czartoryski wtedy uwierzył, że można zreformować Rosję właśnie na taki wzór liberalny i chciał temu służyć w końcu jako minister spraw zagranicznych Rosji w latach 1804-6, kiedy Pokierował tą polityką w taki sposób, żeby Rosja zderzyła się z Prusami, które książę Adam Jerzy uważał za głównego wroga Polski i rzeczywiście doszło niemal do takiej konfrontacji, kiedy Aleksander I zmienił całkowicie politykę, zdezawuował podpowiedzi księcia Adama Jerzego Czartoryskiego i postanowił wspólnie z Prusami i z Austrią podjąć walkę przeciwko Napoleonowi, która skończyła się fatalnie dla Aleksandra pod Austerlitz. A książę Adam Jerzy musiał podać się do dymisji. I potem przez następnych kilkanaście lat książę Adam Jerzy wciąż jeszcze próbuje przy Aleksandrze budować jakieś no, szanse dla odnowienia państwowości polskiej i doprowadził do tego, bo to przecież rady księcia Adama Jerzego doprowadziły do postawienia sprawy polskiej na kongresie wiedeńskim i stworzenia kadłubowego, ale przecież dającego jakąś namiastkę autonomii Królestwa Polskiego. To dopiero doświadczenie Królestwa Polskiego pod nieformalnymi rządami wielkiego księcia Konstantego, pod nieformalnymi rządami senatora Nowosilcowa doprowadziło do desperacji księcia Adama Jerzego Czartoryskiego. Przekonał się, że pod Rosją, pod wpływem Rosji Polska niestety nie będzie wolna. I to właśnie w tym piętnastoleciu między 1815 a 1830 Doszedł do decyzji, która postawiła go na czele rządu powstania listopadowego. Ubolewał nad tym, że prowadzimy tę walkę, bo wiedział, że nie wygramy jej. Uważał, że Rosja jest zbyt potężna. Ale kiedy się w tę walkę zaangażował, zrobił wszystko, żeby pozyskać pomoc państw zachodnich. Stworzył system dyplomacji przeciwko Imperium Rosyjskiemu. System, który przeniósł na emigrację potem. Sieć propagandy antycarskiej, która ogarnęła Wielką Brytanię, Francję, Belgię, Niemcy. Ślady tej propagandy pozostają w pewnym sensie w myśli tych krajów aż po dzień dzisiejszy. Choć słabszy oczywiście od filorosyjskiej propagandy finansowanej wielokrotnie większymi środkami z Moskwy czy z Petersburga. W tym ostatnim trzydziestoleciu, trzecim trzydziestoleciu swego życia na emigracji, Książę Adam Jerzy już z bólem, ale rozstał się z tą myślą, że zobaczy pogodzoną Rosję z Polską. Robił wszystko, żeby osłabić imperium rosyjskie, bo wiedział, że tylko wtedy, kiedy imperium się osłabi, kiedy właśnie oderwie się od niego nierosyjskie peryferie, kiedy oderwie się od niego Ruś, kiedy oderwie się od niego Krym, bardzo na to liczył, kiedy poruszy się przeciwko imperium rosyjskiemu żywioł islamski także. Książę Adam Jerzy wierzył, że wtedy dopiero być może Rosjanie osłabieni w swoim imperium zaczną rozumieć lepiej wolność i wtedy być może dopiero będzie szansa na porozumienie polsko-rosyjskie, ale najpierw trzeba rozbić bezlitośnie imperium rosyjskie. To był testament księcia Adama Jerzego. Od 1831 roku książe Adam Jerzy Czartoryski stał się najważniejszym wrogiem caratu na Emigracji przypomnijmy słowa księcia z 1831 roku. Każdy naród lubi sam sobie czynić sprawiedliwość, lecz nie chce, aby się drudzy do tego mieszali. Duma rosyjska nie przyjmuje rad i opiekowania się nimi Polaków. Żaden naród nie ma prawa narzucać swoich opinii, tym bardziej, potężnemu narodowi rosyjskiemu. Panie profesorze, pańska książka Kto powiedział, że Moskale są to bracia nas, lechitów. Czy ona pozwala zakopać rowy między Polakami i Rosjanami, czy wręcz przeciwnie? Przypomina, że tych rowów zakopać nie można. Sądzę, że obydwie funkcje jeżeli w ogóle o jakichś funkcjach politycznych książki historycznej można mówić, z jednej strony pokazuje, że jest w naszej historii intelektualnej i duchowej pisane głęboko to poszukiwanie innej Rosji, lepszej Rosji, takiej Rosji, z którą w imię dobrego sąsiedztwa moglibyśmy się pogodzić i żyć jak dwa słowiańskie narody obok siebie w zgodzie. Z drugiej strony pokazuje, jak wiele poważnych przesłanek przeciwko łatwemu optymizmowi z takiego założenia wypływającemu daje nie tylko historia, ale także argumenty, refleksja wybitnych umysłów polskiej, nie samej myśli politycznej, ale kultury. bo Nie mówiliśmy tutaj o, o Mickiewiczu, o Słowackim, którzy też byli rozdarci jakby między tymi dwiema orientacjami. Norwid wyraźniej wybierał orientację zgody z Rosją. Oczywiście zgody, która miała doprowadzić do wolności obu narodów. Ale przeważający głos polskiej kultury, opartej na doświadczeniach XIX-wiecznych rozbiorów, jest głosem przestrogi przed zaufaniem położonym w łatwe, bezproblemowe przekształcenie Rosji w partnera polskiej wolności. Wciąż chcielibyśmy, żeby tak kiedyś mogło być, ale jak dotąd nie udało nam się tego rezultatu osiągnąć. Czy to znaczy, że mamy przestać próbować? Kończę tę książkę przesłaniem Henryka Kamińskiego, czyli tego, który próbował i który do końca życia myślał o tym, że to jest nasz polski obowiązek próbować zmienić Europę Wschodnią, a zmienić Europę Wschodniej bez zmienienia Rosji nie uda się. A więc... Próbujmy dalej, ale bez złudzeń, że nam się to uda z dnia na dzień. Bez złudzeń, że z dnia na dzień Rosja imperialna, ta Rosja elit politycznych tego wielkiego kraju przekształci się w bezpiecznych i pełnych sympatii do nas, sąsiadów. Te koncepcje, o których wspominaliśmy, odezwą się w 1920 roku, a o wojnie polsko-bolszewickiej będziemy mówić podczas następnego spotkania. Serdecznie zapraszam i dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Profesor Andrzej Nowak, dziękuję serdecznie. Przypomnę, że tę i inne audycje cyklu Historia Żywa znajdą Państwo na stronie internetowej www.polskiradio.pl ukośnik jedynka. Dorota Truszczak, do usłyszenia.